a co? Wszyscy w komplecie? A gdzie moi asystenci? Jesteśmy, A asystenci, jesteśmy, jesteśmy A gdzie asystenci asystentów? Jesteśmy, jesteśmy! Gdzie nisficjent? Jestem! Realizator programu? Gotowy, gotowy! Operatorzy dźwięku? Ale szómy, jesteśmy Krewni operatorów? Sądzicie, są, że jesteśmy! Życzę komara Ptasi świerchot Ryk morza No i ten, co mi skoczy po papierosy, no O, to mi skoczy po papierosy No co jest? Jesteś, wszyscy gotowi No to doskonale Doskonale O, mamy... Też dzuczenie. O, żeż. Ten komór był prawdziwy. Coś takiego. No to co, wszystko gra? To Sygnał. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Tylko... Dla... ...orów! Mm. First, best, and always. Państwu, nazywam się Hubert... ...i <śleski>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 Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Dla Orów, przed mikrofonem Filip i dzisiaj będziemy rozmawiać urodzinowo, jeszcze oczywiście urodzinowo, urodzinowych odcinków jeszcze mamy może jeden, może dwa, te urodziny ciągną się i ciągną, no ale czas skończyć urodziny, czas skończyć dziesiąty sezon, czas skończyć z podcastem Nie Tylko Dla Orów, więc ostatnie odcinki w 2015 roku i cóż, lecimy, lecimy, lecimy urodzinowy odcinek, tak jak Wam powiedziałem i dzisiaj skupimy się tak właśnie się zastanawiam jakby to wszystko dzisiaj podsumować może nie jeszcze urodziny, ale, ale podsumować to o czym chcę dzisiaj do Was powiedzieć, pokazać a może bardziej usłyszeć żebyście usłyszeli bo takie jakby dwa tematy mam w moim podcaście, czyli interakcje podcastowe i montaż, który zawsze, od zawsze mnie kręcił. Mówiąc szczerze, sam nie wiem skąd się to wzięło, po prostu zacząłem kleić odcinki, zacząłem robić różne rzeczy i jakoś to wszystko u mnie e, grało, jakoś to wszystko się dobrze montowało i pamiętam, że tak jak powiedziałem, od samego początku gdzieś to wszystko musiało mieć ręce, nogi i musiało to w miarę brzmieć, chociaż na samym początku, jak, jak pamiętam, nie miałem absolutnie pojęcia częstotliwości, wyrównania, kosmosy, takie rzeczy. Teraz to już zupełnie inaczej wygląda i zupełnie inaczej to montuję, zupełnie inaczej to przygotowuje, chciałoby się powiedzieć, do druku, ale, ale to wszystko po prostu z czasem, 10 lat i jestem po prostu człowiek wszystkiego sam się nauczył, tak jak zostałem w zasadzie sam samoukiem graficznym, bo jak już wiecie, gdzieś tam słuchając mojego podcastu przez tyle, tyle lat z wykształcenia jestem witrażystą, e, drugi fakultet to miałem e, malarstwo, no ale ani tych witraży mi jakoś nie chciało się robić, ani też malarzem pewnie zostać e, nie mogłem i, tak po prostu przypadkowo wyszło, że zostałem grafikiem, czy dobrym, czy złym. Pewnie historia pokaże jeszcze gdzieś tam mnie ktoś zapamięta. Zobaczy, to to pewnie, to pewnie mm, ocenię. Ale mówiąc szczerze, ludzie widzą gdzieś mój styl i mówią Dawidinski to na pewno ty zrobiłeś, bo widzę, bo, bo tak to jest. W każdym razie, w każdym razie wszystko mam wrażenie tak jak graficznie wszystko e, się wiąże, no bo jaki w grafice musi być pomysł, e, musi być koncept, rozwinięcie i zakończenie i, i zrobienie tego wszystkiego bardzo, bardzo e, porządnie. I tak samo w podcastach to wszystko u mnie brzmi, że musi być początek, rozwinięcie, zakończenie i dobry montaż i, i po prostu ma być zrobione porządnie. A to, że czasem gadam o pierdołach, o gównach, o różnych innych rzeczach, to nie znaczy, że musi to być zrobione na odpierdol. No, wszystko dla Was, słuchacze, to wszystko dla Was i nie zasługujecie po prostu na byle co. Um, konferencja, pewnie ktoś się tam spyta, jak to tam było, ale podcasty 1, 2, w zasadzie z tego będą coś, to się wszystko tam już w tle Mi i ostatnio bardzo, bardzo, bardzo ciężko przechodzi w ogóle usiąść, jeśli tak się można wyrazić, do komputera i do podcastów, do montowania, dlatego kończymy z tym biznesem i damy sobie spokój, no bo skoro człowiek się, nie powiem, że przymusza, ale, ale już, mm, ciężko mu to idzie, no to nie wiem, albo poczekajmy na lepsze czasy, albo po prostu dajmy sobie spokój, więc, więc e, tak, to, tak to wygląda. I cóż, e, mój monolog 4-minutowy. E, zacznę... Nie, inaczej mój monolog e, skończę. E, Mini-montażem, z tego co pamiętam. I zaczniemy dzisiaj właśnie od montaży. Zaczniemy od e, odcinka siódmego. To było... E, Wycinanie, wycinanie, wycinanie i chyba to był pierwszy moment z tego co pamiętam, gdzie właśnie użyłem tak zwanych nożyczek i zacząłem ciąć, montować, wklejać i różne rzeczy robić. To było wycięte z odcinka, to było wycięte z odcinka jakiegoś chyba z tego co pamiętam i zrobione było z tego coś nowego, zatem... Zapraszam na bardzo milczącym Takim <śmiech> Odcineczek, a w zasadzie nie odcineczek Tylko kawałeczek I cóż, i to tyle na początek Nie tylko dla Orów 10 lat z Wami na fali Dziękuję Wam za ten czas Dziękuję za to, że byliście I zapraszam jeszcze na kilka odcinków Które się ukażą Na pewno w tym dziesiątym sezonie Zatem lecimy, lecimy, lecimy Nie... Nie przegadowujemy tego wszystkiego. E, dzisiaj są w ręce i chcemy się gadać, więc lećmy. Nie marnujmy mojego czasu ani waszego. Ale myślę, że dzisiaj jest znowu godzinka, więc urodzinowo zapraszam na dzisiejszy. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko I... na Olę. z zielonych Irlandii. I... I... I no... Jak, e, jak i... To jest taki wstępniaczek o tym, że będziemy mówić teraz o parkach w Dublinie Filip e, generalnie kiedy Tak, będą tak w, e, O parkach zaraz tu będzie Tu jest pełno i mnóstwo Fajny. A, e, no nie jest, no ale to... e, Dobrze e, e... Nie, nie będę tego kontynuował Więc e, to się wytnie Właśnie, co to się wytnie dobrze? To tak mówimy ku, ku statystyce. Tak, to były chyba z tego co pamiętam. Początki mojego montażu. I przeskakujemy, może nie za bardzo chronologicznie, ale przeskakujemy od razu do odcinka 50, który był takim. Można by powiedzieć testerem moich umiejętności, testerem moich, jakby to można powiedzieć, może nie wyobraźni, ale słuchowiska, bo to też dzisiaj o tym chciałbym powiedzieć, czyli interakcja, słuchowiska i montaże, bo to się gdzieś wszystko wiąże i zaczniemy właśnie od montaży i słuchowisk, które gdzieś tam zawsze w polskim radiu mnie kręciły, zawsze lubiłem słuchać i tak sobie kiedyś pomyślałem, że w związku z 50. odcinkiem podcastu Nie Tylko Dla Orów, czyli pierwszą rocznicą, wymyślę sobie coś i pamiętam, miałem wtedy pożyczony, w zasadzie ukradziony z pracy komputer laptopa, takiego maka starego. Znaczy, powiedziałem, że go pożyczam, ale już go nigdy nie oddałem, jak się potem okazało. Dlatego mówię, że kradziony. Naprawdę, on leżał na gemyli, jak to się po poznańsku mówi. I po prostu oczyściłem go, umyłem i tam porobiłem, wyczyściłem, wymiętoliłem, wywaliłem wszystkie niepotrzebne rzeczy. W każdym razie działał i zmontowałem właśnie na nim ten podcast numer 50. Ile to mi zaczęło? zaczęło? Ile to mi zajęło czasu? Hmm, chyba jakieś cztery tygodnie, myślę. Nagrywałem to jeszcze bez takiej większej znajomości e, dźwiękowej. To wszystko gdzieś tam na końcu powinno być wyrównane. Ale pamiętam, nagroda była niesamowita i same słowa Borysa Koźlewskiego, który powiedział, że nigdy nie usłyszał nic lepszego, wynagrodziły mi to wszystko. I Jacek Artymiak także i i zapraszam Was na początek tego podcastu i zapraszam Was na coś, czego nie było od 10 lat. Bo od 9 w zasadzie, bo to był odcinek na, na pierwszą rocznicę. Ale powiem Wam na ucho, że gdzieś tam przygotowuję sobie drugą część tego. Tak sobie myślałem, że może teraz na dziesięciolecie, ale nie ma siły, nie ma jakoś może czasu w każdym razie. Może to zostanie zapomniane, ale chciałbym przedstawić Wam to, co nagrał dla mnie pewien znany podcaster i on miał właśnie zacząć ten drugi odcinek po 10 latach. Niestety nagrał mi zaledwie kilka minut, ale nigdy tego nie słyszeliście wcześniej i może nigdy tego nie usłyszycie, w każdym razie nie usłyszelibyście o w ten sposób, ale postanowiłem wkleić to do tego odcinka i troszeczkę troszeczkę, mm, może z nutą rozrzewnienia e, przypomnieć o pewnym znanym podcasterze i o odcinku, który w zasadzie, można powiedzieć, zaczął moją podcastową, monterską karierę. Zatem zapraszam na te kilka minut i na totalną, totalną premierę po 9 latach. I na pewno nie spodziewaliście się tego, co usłyszycie, i szkoda, że tak się stało, że już nie będzie kontynuacji, ale, ale cieszmy, się, cieszmy się z tego, co mamy. Zatem, odcinek 50, rok 2000. 2006. Dramat owego dnia. Przeżyliśmy ciężko wszyscy, wy, całe społeczeństwo, biuro polityczne, rząd, ja osobiście ubolewam nad tym, w toku likwidacji zajść szereg osób odniosło obrażenia. Najwięcej poszkodowanych było wśród milicjantów. Niektórzy z nich pozostaną na trwałe invalidan. Takie są. To najważniejsze fakty. Zbroń o kara zindy. Zbroń o kara zindy. Zbroń o kara. Ye rey, ye rey, ye rey, ye rey, Była wiosna.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 i choć wyglądali na szczęśliwych, zadowolonych z życia, to mimo wszystko na ich twarzach widać było strach i znużenie. Z ich twarzy dało się przeczytać, że czekają na coś wielkiego, że czekają na odmianę. Liczyli na to, że ta wiosna coś zmieni, że po prostu będzie lepiej. Liczyli, że proletariusze wszystkich krajów nie będą już się łączyć, a partia jedynie słuszna, tak jak lód, zmięknie i pozwoli oddychać narodowi pełną piersią wiosennego, świeżego powietrza. Wczesny poranek. Słońce jeszcze nie mrawo wychylało się z zelni horyzontu. Czesne sześciu poradniki. I nade słowa usłyszane w radiu. Kamaryjo. How are you? Ogólny charakter. Przewodów płuc i przewodów Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.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 to Kęcki jeszcze nie myślał, że będzie jednym z lepszych polskich podcasterów nie myślał, że spotka go to co go spotkało nie myślał, że będzie wiecznie żywy ale cóż, życie toczy się dalej trzeba lecieć z tym wszystkim, nagrywać czasem, jak już wspomniałem czasem są momenty gorsze, lepsze ale gdzieś trzeba to wszystko trzymać i nadawać się nadawać się, nadawać się tak jak ja Mam wrażenie, nadaje się, od 10 lat. Zatem odcinek 50 i... Moje słuchopisko. Tak zachodzę w głowę, tak się wyrażę i nie pamiętam, skąd mi się to wzięło. Dlaczego właśnie tak, dlaczego tak to sobie wymyśliłem i pamiętam, tylko że zajęło mi to bardzo dużo montażu i wtedy to sobie gdzieś tam przesłuchiwałem, łezkę urodziłem, bo gdzieś to właśnie tak w duszy mocno się u mnie zalęgło i tak jak polski podcasting zawsze zbyt poważnie go traktowałem, zbyt osobiście, zbyt czuciowo i może to wszystko ideologicznie wszystko jakoś ciągnąłem i tak to właśnie chyba w tym słowisku było czyli odcinek 50 że to wszystko wtedy zacząłem czuć że to jest moje hobby, że to jest to co lubię montaż, podcasting i nadawanie się szczególnie, nieszczególnie, szczególnie, nie szczególnie e, specjalnie dla Was drodze słuchacze. Ale cóż, e, tak jak wspomniałem, mam w głowie, nie wiem czy to wyjdzie, czy nie, czy będę miał czas, czy będę miał chęć, czy w ogóle to się kiedyś okaże Drugą część tego, mm, dużo rzeczy, to w sumie zbieram od dwóch lat, można nawet powiedzieć od trzech, na to słowisko i nigdy na to nie ma czasu. Paweł Durej gdzieś mówił, że chętnie pomoże i jak już to wszystko się ukaże, e, może inaczej, jak już to wszystko gdzieś tam zacznę robić, to pewnie dam znak, a jak nie, no to przepadnie, ale w każdym razie e, lektorem nie być Tomek Kęcki, którego słyszeliście przed chwilą, nagrał dla mnie e, prawie 10 minut. No i już... wszystko miało trwać pół godziny, więc, więc... Taka pamiątka, taka pamiątka urwana gdzieś nagle... Ale cóż, tak bywa. Smutno się zrobiło, a to nie chodzi o smutek, nie chodzi o, o takie jakieś patetyczne rzeczy, chodzi o zabawę, chodzi o radość i chodzi o nagrywanie, bo podcasting był właśnie zabawą, nagrywaniem, nie tak jak to teraz, biznesem wielkim. Zawsze ostatnio nawet sobie tłumaczyłem, gdzieś rozwijałem ze znajomymi, że ten nasz podcasting, taki pierwszy, był takim podcastingiem imprezowym, zabawowym e, u cioci na imieninach z wódeczką, z flaszeczką nagrywania. Teraz to wszystko już się robi bardzo poważne, ale tak musi być. Tak jak jest z kolei dziejów i cóż e, lecimy z tym koksem i cóż podcast dzisiaj e, bardzo ma długi, taki patetyczny nawet można powiedzieć smutny e, wstęp, a wcale tak nie musi być i wcale tak nie będzie, bo e, po odcinku 50 Ukazał się odcinek 51, czyli wyszliśmy do lasu. Yy, yy, jakiego miasta? Do lasu, do lasu wyszliśmy. Z dziewczynami i z chłopakami, więc siedziała. Zatem zapraszam Was do lasu. Co za piękny dzień! La, la, la, la, la. Witam Was, jestem sobie czerwony kapturek i wędruję przez las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 No i co Łukaszku? Naturliśtach, Wilk też ma niemieckie pochodzenie, jest Potopola jest podobno. E, chciałbym Cię spytać o Łukaszku... Co? Pamiętam, to właśnie był ten czas, jesień 2006 roku, kiedy spotkaliśmy się po raz drugi z Gosią bo gościa Samosia, bo wcześniej w maju, w czerwcu byliśmy gdzieś w Amsterdamie i u Gosi y, się spotkaliśmy późną jesienią a może nawet ja sam przyjechałem nie pamiętam czy Przemion dojechał, bo zawsze w trójkę się spotykaliśmy i wyszła taka, wyszedł taki pomysł żeby zrobić jakieś interakcje żeby zrobić jakieś słuchowiska Okej, okay, jesteśmy z powrotem wróciliśmy, dalej chodzimy z Filipem, rozglądamy się Piękne krzaczki, piękne jesienne listki, nie wiem czy Państwo to słyszą, ale jak chodzimy po tych alejkach w tym lesie, to te liście pod nogami nam cały czas szeleszczą. No dobrze, Panie Filip, może porozmawiamy o jakichś tam nowościach, o jakichś tam wydarzeniach, co ciekawego zdało, zdarzyło się ostatnio w nadleć, nadleśnictwie Dublin. Ja Ci powiem, co się zdarzyło w nadleśnictwie Detroit, może się troszkę jakimiś tam uwagami czy czymś poprzerzucamy, także e, co tam, panie, nowego słychać w pańskich lasach? No i pamiętam, że Gosia oczywiście zawsze była chętna, zawsze pomagała. A ja pamiętam z Łukaszem Witkowskim zgadałem się, żeby coś właśnie też nagrać. Łukasz to był chyba jedyne takie e, słuchowisko albo nawet podcast z Łukaszem, gdzie Łukasz nie gadał o Detroit, czy ty, tylko o jakichś innych rzeczach. I tu warto właśnie sobie Łukasza posłuchać takiego właśnie troszeczkę wyluzowanego nie do końca z kartki. Nic, nic nic poważnego. W każdym razie tak to wyszło. O ja pamiętam, że umawiałem się z Łukaszem chyba o trzeciej czy o drugiej w nocy ze względu na różnicę czasu. Ja dziś w jakiejś kafejce internetowej po nocach, bo miałem w domu wtedy bardzo, bardzo słaby internet i nagrywaliśmy to chyba właśnie przez Skype'a albo jakoś tak, że odsół w słuchawce i słyszeliśmy, każdy nagrywał swoją kwestię. I było, i było, i było. Nawet fajnie. Troszeczkę tak pewnie chciałem inaczej, ale pamiętam, że bardzo ciągnęła mnie interakcja, o której właśnie dzisiaj mówię. Wyciągnął mnie montaż, o którym dzisiaj mówię i o... powiem wam jeszcze później o tym, jak to robiliśmy sobie. Różne urodziny, imieniny, różne inne sprawy podcastowe dla siebie, bo to właśnie była właśnie taka interakcja we wszystkim. Zatem grzybobranie w Lubelskiem. Tak się nazywał odcinek, numer 51. A teraz zapraszam Was do szafy. A tak to było. Coś tam było w szafie. A tak. Będzie seksa. Cześć, a chciałem tylko powiedzieć, że... Nie pojawia się już na pewno, to wiem, po prostu muszę pracować. E, tym razem wyszłoby na dzieje strasznie przykro, ale to, to po prostu mówię, no e, i patrzy się na Krystyna Loska, witam Państwa po głównym wydaniu dziennika i zapraszam na program sensacyjny z cyklu Ich Troje czyli historia namiętności i nieszczęśliwej miłości. Mariola, dobrze, że zadzwoniłaś dzisiaj, bo bo muszę z tobą porozmawiać. No, kiedyś trzeba takie decyzje podjąć. Mariola, jest nas trzech w tym związku. Ale słuchaj. Na, jest nas trzech. dzichu ja i ty. Mariola, posłuchaj. Ja nie, ale ja nie widzę problemu. Mariola, posłuchaj. Mariola, posłuchaj. Ale jest tak... Pajemniczo. Mariola, ja nie mogę tak dochodzić. Ale... E, ja tak nie mogę. Ja muszę. Porząd... Albo się z nim ale rozwiedziesz. Słuchaj, ale słuchaj, al... byłam w pyfekcie. Kupiłam super pieliznę. Mariola, albo się. Kolor nim... czerwonego wina. Chcesz przymierza. Mariola, albo się z nim rozwiedziesz, albo przestaniemy I... się spotkać. spotykać. Ale... Mariola, to tak ale... nie ale może ja ci ja być. Pokażę, jak w nim wygląda. zobaczysz, i potem porozmawiamy. Mariola, nie zwodźmy tutaj.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 Ale Misiu Mariola Po co tego robisz? Podoba Ci się. Mariola, po co ten yy, jak to się Ale mówi? To Mariola, ty wiesz, że są przymrozki. Woda na kaloryferach w chacie zamarzła. Ale Marian, Misiu, dotknij, zobacz jakieś liskie. Mariola. <słuch> Doczywaliśmy przed chwilą o tym, że ja tak nie potrafię w trójkę, tak? Mariola. Ale w jaką trójkę jesteśmy, tylko wydłu? A, we dwoje. Mariola. Dwoje. Hmm, cholera, kurzące to masz wszystko. Nie, Kolana. Sexy eyes. Bananen, limonen. I mój ulubiony Sztefan Stefan Rapp gdzieś w tle. Um, odcinek 6 na 9, czyli ERO 6 na 9, tak się nazywał. Pamiętam, że wybraliśmy się z Przemionem do Gosi i Przemion już chyba w momencie, kiedy ja się gdzieś tam... Um, Ładowałem, ładowałem na samolot, napisał, że nie może przyjechać. No i potem sam przyjechałem do gości. Gosia była trochę zakupotana, co zrobić z jednym gościem, ale jakoś sobie poradziliśmy, mieliśmy dużo czasu. Wszystkiego dowiecie się w odcinku 69. W każdym razie, w każdym razie yy, nagraliśmy coś takiego. Gościa troszkę była spięta, ja byłem trochę spięty, jeszcze nie byliśmy za bardzo yy, blisko, jeśli o, o tym yy, mowa. Karsten oczywiście i mąż o tym nie wiedział Jakie kłopoty robiliśmy Ale, ale wyszło całkiem fajnie I wrócę sobie do tego odcinka Na pewno go sobie posłucham Więc było, było ostro Lecimy, bo już kurczę Mamy pół godziny prawie A my jesteśmy daleko w polu Zapraszam was teraz na cmentarz czyli odcinek 111. Aha, jeszcze mam do powiedzenia to, od, od czego zaczęliśmy dzisiejszy odcinek, czyli od tego prawie 4-minutowego wstępu. No to takie było idealne na odcinek numer 100. Tak się zaczynał odcinek numer 100. Bardzo fajny wstęp. Jęczysław Gliński tam był głównym tym zapowiadaczem, reżyserem i pamiętam, że bardzo, bardzo mi się to podobało i użyłem to w odcinku numer 100 w którym nie było mnie chyba ani razu odcinek był yy, nie tylko roski, ale tak sobie to zmontowałem, że nie było mnie w tym odcinku i wszyscy mówili, którzy się przez te dwa lata pojawili, ale mnie nie było I jakoś tak to wszystko chyba tego co pamiętam, bo nie słuchałem całego odcinka, jakoś to tak wyszło w każdym razie, w każdym razie tak to się zaczęło, a teraz wracamy do odcinka 111, czyli wracamy na cmentarz i pamiętam, pamiętam, że było ostro, mokro i zimno. Serdecznie idziemy podcast 111, taki grobowo-cmentarzowy. wiem co tam jest? Proszę ci powiedzieć, co tam jest. Nie wiem co się świeci i idzie w nie, naszym nie, kierunku. Nie, nie świeci to chrobocze. Chrobocze? W naszym kierunku? Ale, ale zobacz, zobacz tam na lewo, na lewo, na za tym gromentem. To nie, to podobne do Michała, nie? A, a faktycznie. Serdecznie witamy w podcaście 111, w porównaniu do podcastu 110 można bardzo niewyraźnie, bo jesteśmy tutaj na cmentarzu i będziemy dzisiaj duże kopać. Nie, Filip, a tam, tam, a tam, ale zobacz na prawo. Cio, cio, cio, cio. Filip, ja się bowiem. Cio! Nic, nie bój się. Trzymaj się za rękę i Dzisiaj będziemy mieć podcast taki... będziemy taki cmentarno i będziemy dużo wygrzebać. Agnieszka ma w plecaku dwie łopaty, caperkę O i Jezus, Maria, to są łopaty! Ojej, ojej, szczęście. Agnieszka ma łopaty, dwie, caperkę i tłuczek do mięsa. I ma też... Ej, hey, tłuczek nie jest mój. Miała? A ja słyszałam, że co kupisz? Nie, to ognia, to Pada deszcz. Jesteśmy na cmentarzu. Nasze kalosze mamy całe w łocku, bo pada. Lubisz kiedy pada? No, ale pewnie, tak, że lubię kiedy pada. Zwłaszcza lubię kiedy pada. To mafek. Tak, to mafek, a to Indianie mają te, te mafki. Oni, oni rzucają tomawkami. mafkami. I no, one padają. Tak, to padają, tak. Całą pererynę. Całą pererynę masz mokrą. Ale pereryny nam dzisiaj będą bardzo potrzebne, żeby nas nie obłociło i tak, nie... że tylko pererynę. Tak, mamy pererynę, mamy tutaj ten. Będziemy dzisiaj odkrywać i grzebać w grobach, bo dzisiaj mamy taki podcast grobowo. O, to ja nie. To, to ja w ogóle nie. Ty nie będziesz grzebać? Nie będę grzebać. To będziesz strzała na czatach i ten i sprawdzała, czy nikt nie idzie, dobra? A ja będę... T, t, którą... Na pewno nie będę kopać. Ty masz, łop, ty masz szpadel z tyłu, czy łopatę? Bo nie no i nie pakowałeś no. mnie plecak, tak? Tak, mówisz? No A nie? Jezus Maria, jak to pakował plecak! Tak, to już był ten czas, kiedy podcasty przestały się nadawać. Nie nadawał wtedy już TimmyCast, nie nadawał um, Ma Marek Weinberg i Tych podcastów takich, które już umarły, bo o tym był odcinek 111, Cmentarzysko Dźwięków, nozo, był właśnie o podcastach, które już przestały nadawać, a ja pamiętam, żeby wzmocnić słowiskowość tego podcastu. Szukałem jakiegoś momentu, jakiegoś kawałka odsuwania grobu albo odsuwania płyt nagrobnych. No i w celu takowym wybrałem się w dość wieczny i deszczowy wieczór nieopodal, gdzie remontowali drogę. I były takie wielkie, ogromne chyba 50-kilowe krawężniki. Powiem tam leżałem na ziemi z zoomem. Zoom był chyba w jakimś woreczku, żeby mi tutaj deszczem nie za zamogł I po prostu przesuwałem te krawężniki po ziemi, żeby mieć taki dźwięk odsuwania grobów. Więc, więc słyszycie jak to było, jak to było, jakich trzeba było poświęceń czasami dokonować. Tak, przerwa mała na herbatę i wracamy tak Udało się. Odliczanie, odliczanie. Serdecznie witamy. O, hello. Hello. Przyjemny głos, przyjemnego kudła tego bruneta. Dzień dobry, wieczór. Witam. Tego głosu bardzo dawno nie słyszeliście w podcaście nie tylko dla orów. Bardzo, bardzo dawno. A ze względu na to, że owy podcaster, były, udziela się inaczej. Hmm. Nie, nie. Podcasterem byłem się nigdy nie jest. Podcasterem się jest i się już zostaje. Aha. Częstotliwość się zmienia, ale wątpliwość, czy e, kiedy tak. nagrywać kolejny odcinek zawsze jest. Zawsze tak. zostaje. Chciałem się spytać, czy dzisiejszy projekt ma nazwę może y, Moje Trzecie Ucho? Nie. To jest nie? E, coś zupełnie innego. To jest e, chyba nie związanego z podcastingiem w żaden sposób. To jest coroczny epizod bajkowy. A skąd się wziął ten pomysł? Na Dzień Dziecka? Odpis od bajkowy? Ciekawe, Bo, że pytasz. Wojtku, Ciekawe, Wojtku że pytasz. skąd się wziął ten pomysł? Bardzo dobre pytanie. To jest pomysł, który wprowadziła do tradycji corocznej na Dzień Dziecka właśnie Ginger? Tak? Tak jest. A kiedy? No, wydaje mi się, że jakieś cztery lata temu. Mm -hmm. Z tego co mi dobrze wiadomo. Ale gdzie? Ale gdzie? W Dublinie. W Tyle ludzi gotowych tak? do pracy i Aha. kreatywnej pracy, że hmm. tam nie, daleko nie trzeba szukać. I to, jest, i, to, i, to, I to były słowiska dla dzieci? Zawsze 1 czerwca? I to jest wszystko dla starszych dzieci. Aha, to starszych. Serdecznie witamy i lecimy dalej. Przed chwilą słyszeliście Wojtka i Ginger, którą sobie czasami, e, nie sobie, tylko innym czasami wypożyczałem. Ginger, czyli Agnieszka. Witamy, witamy, witamy. I przed chwilą słyszeliście Wojtka z podcastu Moje Trzecie Ucho oraz Ginger, którą czasem wypożyczałem do innych produkcji, a tak prywatnie to przez jakiś czas była dziewczyną Wojtka, więc jakoś sobie tam nagrywali pewnie nie tylko dźwięki, <śmiech> więc więc, więc e, tak to było. W każdym razie Agnieszka no, prowadziła za mną podcast i bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy razem robiliśmy. Naprawdę był to bardzo dobry czas. No i słyszeliście przed chwilą e, zajawkę z podcastu który reklamował słuchowisko Glitters. Wojtek, Ginger, Kamil gdzieś tam też był. Nagrywali, bo to dzisiaj o słuchowiskach, o takich różnych interakcjach międzypodcastowych jest. I jeśli chcecie wrócić do tego podcastu, to gdzieś go tam znajdziecie. Chcesz chyba wpisać w wyszukiwarkę Glitters i znajdziecie sobie. A my lecimy dalej i wspomniane były słuchowiska dla dzieci. W zasadzie podcasty na Dzień Dziecka, który, mówiąc nieskromnie chyba ja wymyśliłem, i tak sobie pomyślałem kiedyś dawno, dawno, dawno, dawno temu, żeby ściągnąć wszystkich podcasterów i nagrać coś fajnego dla dzieci. Nie wiem, czy dzieci to słyszały, słuchały, czy jak to tam wszystko było. W każdym razie poprosiłem Borysa, Tomka, różnych innych fajnych polskich podcasterów, żeby nagrać malutki wierszyk, bodajże Brzechwy albo tuwima I wszystko to zmiksowałem i wyszło bardzo ładnie, bardzo fajny podcast na 1 czerwca, czyli na Dzień Dziecka. Zatem posłuchajmy kawałka, a potem troszeczkę indoktrynacji, czyli to, co lubiłem też dalej, lubię bardzo, bardzo, bardzo, czyli wszystkiego typu, jak ja to mówię, miochy, czyli montaże, różne takie inne rzeczy i tego też było bardzo dużo. Nie będę tego dzisiaj wszystkiego przedstawiał, bo, bo nie, bo nie, bo nie, bo nie. Dzisiaj lecimy, lecimy, lecimy zostało nam całe 20 minut, więc towaru jeszcze dzisiaj w podcaście dużo. No i cóż, dzień dziecka, potem indoktrynacja i wracamy, wracamy, wracamy. Lokomotywa. Prosto z Anglii, prosto od wuja Tomka, prosto tam, gdzie pada, ale wujek Tomek lubi, kiedy pada i jak tam, słyszeliście, dorośli mają mokro w gadkach i sikają i wujek Tomek też na pewno bardzo często mam okro, bo on lubi, kiedy pada. Czyli piosenka o lokomotywie i wiersz mój katąkach, Mam nadzieję, że Wam się drogi, długi. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi sapie dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch, jak gorąco. Uff, jak gorąco. Uf! jak gorąco. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. Państwo zauważyli dzisiaj to jest ciężko, bo nie jesteśmy w karmie ludowej w Ebrosporowiu, a tutaj powołowo się zmienić. Chcemy wierzyć no wierzy podobno w lesie. Zatem... Pierwszy spośród siedmiu. Wieciej, to ilu Was jest? Siedmiu. Wiecie, czy to jest mój pierwszy zespół, który wierzy udział? Pierwszy tylko zespół, o największej młody w naszym kraju. Wiecie, a słyszałem, że ten zespół już od dawna działa. Rabia pięć lat. Kiedy został uruchomiony? Zostają uruchomiony. Przed terminem, na jest... W szczycie naszej podcastowej miłości bardzo dużo było interakcji, o której dzisiaj mówię. I pamiętam jedną z, taką, jed, jedną z takich wcześniejszych, najwcześniejszych interakcji był podcast Maćka Skwary pod tytułem Skazany na śmierć gdzie ja z przemionem dbaliśmy na życie szanownego Macieja i tak sobie kiedyś tam pomyślałem, że warto by zrobić drugą część, a może kontynuację tego słuchowiska i ja prawdopodobnie zostałem na pewno zostałem uśmiercony gdzieś przez Macieja, prawdopodobnie. Jakoś tam było w tym odcinku skazany na śmierć, nie pamiętam dokładnie, ale z moim najlepszym podcastowym kolegą Papą oraz z drugim najlepszym kolegą podcastowym Pepe, czyli Pawem Prokopowiczem postanowiliśmy odkopać mnie. Tak to, taki był scenariusz. No i lektorem w tym wypadku był Gural, Marek z podcastu Podnośnik. I cóż, wyszło rewelacyjnie, wyszło fantastycznie. Myślę, że to było jedno z lepszych słuchowisk. Tam się da oczywiście usłyszeć techniczne problemy, trochę muzyka za na trochę gadanie za, za, za, za cicho. Ale jak sobie ktoś tu na słuchawkach przesłucha odcinek 261 bodajże, to naprawdę, naprawdę była moc i cóż posłuchajmy, posłuchajmy po co chłopaki wybrali się na cmentarz ale żeby nadać sprawie poprawny bieg to najpierw na wspomniany cmentarz trzeba dojechać oho, zaraz będzie padać No, powiedz mi w ogóle, po co ty nie na cmentarz przetargałeś o tej godzinie? No musisz mi pomóc, bo sam nie dam rady. Wieżaka jest afera? Gdzieś to ja się dowiedziałem? że Filipa chciała wykończyć Samosia ze nie Skwarą. Nie Filip sam skończył nagrywać. Co ty? wcale tak nie było. Nagrał ostatni odcinek i koniec. To było wszystko zmontowane i upozorowane. Samosia prosiła Przemo i Skwarę, żeby wykończyć Filipa, bo nie mogą podcastów swoich rozwijać, bo Filip zawsze najlepszy i najlepszy. Co, że on ich blokował niby? Tak. No, I się zmówili złopali go i go wykończyli podobno. Chodź, szukamy. Ja wiem, gdzie to jest. To zobaczysz, czy to prawda, czy to nie. No dobra, to może to było. Dobrze, To nic nas nie będzie, będzie widział. Spieszmy się. Takie przerażają. Tak, tak. Tak to wyszło. Naprawdę była moc w tym. I kiedy sobie to przysłałem wczoraj, Papa mi się uśmiechnęła i dla takich momentów warto warto być podcasterem, dla takich momentów warto spotykać się z chłopakami i pamiętam jak się z papą, kiedy spotkałem w samochodzie, jechaliśmy do Szczecina, ale o tym będzie w następnym odcinku, to naprawdę uściskaliśmy się mocno pomimo wielkiej duszy ogromnej papy. No no nie, bez przesady, ale w każdym razie wpadliśmy w sobie w ramiona i naprawdę nie było się zobaczyć po tylu latach. Z Pawełem jeszcze się nie widziałem, ale coś odleczę, to nie ucieczę. W każdym razie Paweł powiedział, że trzecie dziecko planuje i dziecko będzie miało na imię Filip, więc przyjadę na chrzciny. Takie są plany. No to cóż, lecimy dalej i tym razem słuchowisko firma. Jak to chcieliśmy zabić kucharza. Pozwajmy troszeczkę tego. Tutaj też były jakieś tam małe technikalia rozwalone, ale, ale tak gdzieś jakimś jesiennym, chyba wieczorem pomyślałem sobie, że można by zabić tym razem Posłuchaj. Czekając na flaczki przyplątał się jakiś starośnięty brondyn. Jakiś taki dziwny, gandziowaty zapach i wycedził przez swoje zżółtawe, zniszczone zęby. Chciałem tego pana, dobry towar, tanio, proszę. Proszę spróbować. Pierwsze próbki gratis. No to jak? Kupujemy? Nie chcę. Tak jak słyszycie, dużo, dużo krwi, dużo przemocy w polskim podcastingu było. W 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Potem to już się troszeczkę unormowało, ale jak słyszycie, krew lała się litrami. No i można by powiedzieć, że zaczęło się to wszystko od mojego podcastu z Łukaszem, kiedy chodziliśmy po lesie na samym końcu go się samo się coś zrzało. Tak to było. Tak to było. A teraz cóż, już? Interakcja, jak już spełniałem, słowiska to nie tylko była moja domena. Może słowiska to tak, ale interakcje i różne inne rzeczy to działo się w różnych innych podcastach. Ale najważniejszym, może nie słowo najważniejszym, ale Najfajniejszym dialogowiczem był Tomek Kęcki, którego dzisiaj wspominamy w tym podcaście. Tak troszeczkę jest tu, jest tam i w ogóle w każdym razie najlepsze dialogi, najlepsze wywiady robił właśnie Tomek Kęcki i teraz chciałbym Wam przedstawić cały wywiad z Maciejem z Skwarą, bo o nim też dzisiaj troszeczkę jest, bo wywiad jest genialny i Tomek był mistrzem takich właśnie... Um, dialogach. Gdzieś to muszę poszukać, sobie by z odcinków i tego Maciej troszeczkę, przepraszam, Tomek tego porobił i żona Tomka, Kasia, którą tutaj pozdrawiam, gdzieś mi kiedyś wspominała, że następny w kolejce byłem ja, no ale jak już wspomniałem, Tomek, a no może ja nie doczekałem swojego czasu. Trudno, wciąż czekam na wywiad ze mną. Ono kiedyś, może kiedyś będzie, kto to wie. Kto to wie. Zatem Tomek i Maciej. Naprawdę kawał dobrego polskiego, w dobrego montażu. A w tym właśnie Tomek był najlepszy, czyli w dialogach i powiedzieć, w wywiadach. Posłuchajmy. Dzień dobry, witam serdecznie z tego pięknego miasta, jakim jest Wrocław. Dzisiaj znajdujemy się w nowoczesnym pomieszczeniu na 28 piętrze Communication Studios i jesteśmy tutaj niezbyle, bo z właścicielem całego tego zamieszania, czyli ze znanym wszystkim Maćkiem z zwanym też przez znajomych Maćkiem z Cześć Maćku, możemy zaczynać. Maćku, Maćku! Ej! Jezu, ale mnie wystraszyłeś. No, pytałem, czy możemy zaczynać. Jak już jesteś, to zaczynamy. W ogóle to strasznie przepraszam Cię za mój głos. No... No, nie ma sprawy, jest, jest jaki jest, tego się przecież nie wybiera. Zresztą już zdążyliśmy się do niego troszkę przyzwyczaić, no i wiesz, te tysiące słuchaczy. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że w tej chwili ktoś będzie mnie słuchał, tak? No, nie przesadzaj z tą skromnością. Maćku, nie będziemy tutaj mydlić oczu i owijać bawełnę. Przejdźmy raz do rzeczy. Pytałem już o to innych podcasterów, a teraz przyszła pora na Ciebie. Kwestia jest delikatna, bo chodzi o pieniądze. Podobno zarabiasz na podcaście całkiem spore sumy. A i owszem. Ma jakieś konkrety ile za odcinek? Ach, no. Nie wiem co mam powiedzieć. No, prawdę. 2000 dolarów. No to sporo. A skąd ta kwota? Przyznam, mała się bierze. Chodząc słuchy, że twoje wynagrodzenie finansuje Urząd Miejski, bo podcast ma mieć charakter taki typowo no, miejsko-wrocławski. Miejski podcast być może będzie, być może, ale niekoniecznie. No ale mimo wszystko ratusz sypie groszem, tak? Nie jest tak, że miasto dotuje całkowicie. No a skąd się bierze reszta tych, tych pieniędzy? Od słuchaczy? Eee, no, nie mów mi, że, że kasujesz ludzi za słuchanie podcastu. Za każdym razem kasuje bilet. Po ile? W tej chwili kosztuje 2,40. A, a tutaj widzę cennik. O, są zniżki dla młodzieży, młodzież szkolna za darmo, a studenci? Studenci co miesiąc składają się po złotówce. Wobec no, reszty jesteś bezwzględny. Mają trudniej i płacą za bilety. No, zaraz, zaraz, ale to jest opłata za odsłuchanie, a nie za ściągnięcie. To znaczy, że jeśli ktoś chce posłuchać kilka razy, to musi wydać spore pieniądze. Skąd mają brać na to kasę? Niektórzy, tak jak ja, muszą chodzić do pracy, zaharowywać się. Przyznam, że nie znałem cię z tej strony. Przepraszam. No okej, okay, no a skąd wiesz, czy ludzie w ogóle kupują te bilety? Zatrudnionych jest 23 kontrolerów. O, 23... Chyba mało, na, na, na tylu słuchaczy? Do tego są dwa wakaty, słuchajcie. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć karierę Kanara, to zapraszam. No dobra, to nie będę Cię już tym męczył, ale powiedz mi, nie możesz sobie darować tych biletów? No nie wiem, mi jakoś sumienie nie pozwala nie skasować tego biletu. No dobra, no to zajmijmy się tą przyjemniejszą, drugą stroną mm, pieniędzy, czyli ich wydawaniem. Okrążą suchy, że śpisz już na, na tej podcastowej kasie i że masz ludzi od wszystkiego. Pracuje u Ciebie jakaś międzynarodowa ekipa. Dokładnie kto u Ciebie pracuje? Jamajczycy włączają ogrzewanie. Rosjanie w tym czasie na daczach sadzą ogórki. No dobra, mniejsza z pracownikami. To powiedz może jeszcze, co planujesz robić za te pieniądze? Planuję urlop w Australii. O, fajnie. Też się tam chciałem kiedyś wybrać, ale to strasznie daleko. Maćku, nie chwalisz się, że ustanowiłeś nagrodę dla osoby, która jako pierwsza zdoła wyprostować Ci włosy. Kiedy chcesz to ogłosić? Podczas oficjalnej konferencji prasowej. Mhm, to może powiedz jeszcze, co to za nagroda? Są to nowe banknoty, których numery są ułożone kolejno. A myślisz, że wyprostowanie tych włosów jest w ogóle możliwe? Jest ktoś, kto potrafi, bez względu na to, czy byłyby nowe banknoty, czy stare banknoty, to byłyby numerowane kolejno, czy nie. No to życzę powodzenia w tym eksperymencie i na koniec pytanie, które zadaję wszystkim podcasterom, czyli gdzie najbardziej lubią nagrywać? Każde miejsce jest dobre do tego, żeby nagrać podcast. Tak to już jest. Każde? czy tak jest w innych miastach, nie wiem, śmiem wątpić. Macie, Tak, kochanie? Kończ już! Zero prywatności, żona właśnie przyszła umyć mi plecy. Będę się z wami żegnał, wybaczcie mi, proszę, dzisiaj e, moją formę. No dobra, to kończymy, bo nie chciałem przecież żadnych tutaj rodzinnych niesnasek. Mówił doma. Tomek, nadawaliśmy z, z Quark Communication Studios, w samym centrum Wrocławia. Żegnam Was. Do usłyszenia następnym razem. Pa! A no, no i oczywiście czyńcie dobro. Do końca podcastu 5,5 minuty, zatem muszę się skupić. Zostało mi 3 minuty, 40 sekund do kolejnego wejścia dźwiękowego. Zatem czas się żegnać, czas mówić. Do usłyszenia do następnego odcinka, który będzie również o spotkaniach podcastowych, ale już takich prawdziwych. A ja cóż, nie powiem, że nie spędziłem nad tymi montażami mało czasu, bo spędzałem czasem, tak jak słyszeliście, i miesiąc, i więcej, ile to gigabajtów towaru, ile czasu nad tym wszystkim, powiedzmy, zmarnowanego, ale to jest moje hobby, to jest to, co lubię, to jest to, co gdzieś kreuje, mój wolny czas, który właśnie w ten sposób spędzam, i chce spędzać, siedzieć przy montowaniu i posłucha tego 10, 20, może 100 osób przez te 10 lat gdzieś tam najlepszy odcinek się ściągnął prawie 11 tysięcy, ale pff, to wszystko, co, co jest najlepsze, to jest chyba nie mierzalne, że tak powiem, czyli taka radość, przyjemność i takie dobre, dobre, dobre uczucia o tym, że kiedyś z kimś coś fajnego tworzyliśmy, a przede wszystkim dla kogoś, więc te 10 lat nie tylko dla orów już usłyszeliście, dobry, dobry montaż, dobre teksty, czasem dużo wariactwa, dużo głupstw i dużo jakiegoś nawet niepoważności, tak bym nawet powiedział, ale tak to było, to był nasz podcasting nasz autorski podcasting, taki u cioci na imieninach. Teraz jak już wspomniałem troszkę się to zmieniło, ale to nie znaczy, że ginie gdzieś tam jest. Będziemy kończyć, tak jak wspomniałem, a będziemy kończyć wigilijnym tematem, bo to było chyba największe przedsięwzięcie w polskim podcastingu, czyli wigilia podcastowa. Ile tego było? 19 ścieżek miałem na końcu do albo gdzieś blisko tego. W każdym razie zajęło mi to montowania ze trzy tygodnie. Ale tu było zaangażowane chyba z 15 osób w to wszystko. I to wszystko naprawdę, naprawdę super wyszło. Zatem kończymy Wigilią podcastową. Bo to, bo to trzeba posłuchać co święta chociaż raz. Ale ogrom pracy w to włożone. Ogrom czasu, które też było na to przeznaczone i przede wszystkim trzeba było wszystkich chłopaków zgrać, to był chyba 2011 rok i gdzieś wszyscy na Skype'ie zgrywaliśmy to wszystko, każdy do swojej słuchawki, czasem było słychać, że ten na takim zoomie, ten na takim, było to wszystko słuchać, ale, ale yy, wszystko świetnie zagrało i naprawdę byliśmy dumni z tego yy, co powstało, zatem na sam koniec, na sam koniec podcastowa yy, Wigilia i cóż, zapraszam Was na następny odcinek który będzie mm, jeszcze ciekawy i tak po mojemu bardziej, bo teraz dzisiaj ten odcinek taki trochę urywany, trochę takich, jakby to powiedzieć, yy, no ten odcinek nie był spójny. O tak wam powiem. W każdym razie w następnym odcinku już będzie bardziej domowo, bardziej spokojnie i bardziej, bardziej yy, po mojemu. Zatem zapraszam na przyszły odcinek, następny odcinek i zapraszam Was teraz na ostatnie słuchowisko. Takie wielkie chyba, które powstało w polskim podcastingu. Czyli właśnie.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 Chyba z Poznania, taki, taki miał wzrok poznański, kurczę. Żeby tylko ludzi... drugiego mu nie dać. Ten drugi zanim nim widziałeś? że lubi wypić, No, czerwony na gębie jak... jak burak. Mój <grym, grym, grym>, swojego pozna. Tam, na, na go, no, rozgrzewkę, nie? A tu nic. A. Co, co zrobisz, co zrobisz? Trzeba iść dalej. A ty dysz mi Dobra, skupię ci kurę kartą. Jako się obłowimy. Ale kurde, jak tak dalej będzie, to nie będzie dobrze. Nie da będzie dobrze. Miejcie. Jedzie. Jedziemy dalej. Piękny widok. Wszyscy zebrali się przy choince, żeby wspólnie komendować. Chociaż ze śpiewaniem miało to niewiele wspólnego. Kawałek serstyczny Czy nie lepiej tobie, tobie by Siedzieć było w niebie Tak tatuś kochany, kochany Nie wyganiał ciebie Lili, lili, lili, Udało się, Filip ożył I choć był jakiś taki miętki I flakowaty, bez wyrazu A ślina toczyła mu się z ust To widać było, że I reanimacja I cała akcja prawdopodobnie zakończy się sukcesem Wiem Bo oskoczymy go w stopy To na pewno go obudzi Na buty to też mu pożałowali No, takie trubniaki mu kupili Z góry niby ładny, wyjściowy A z dołu popatrz, te no, I ósemki Ścią, ściągnę mu te buty Uaskoczemy. Wszyscy wiedzą, że Filip w siódemkach chodził. Patrz, patrz, patrz, patrz, powieka udrga. Ruszył się, ruszył się. Filip, to my! Przejdźmy cię uratować. Dobra, on sam nie pójdzie od nas na Bierzemy go i go tutaj, tutaj pan gazpans nakryją. Dobra, bierz, bierz go po rękę i zbieramy. Pakuj go na wózek. Na wózek go. Dobra, Filip, chodź. Chodź, nie no, się. Trzymaj się. Trzymaj. Trzymaj się, papy. Stary, musisz rozruszać podcasting. Musisz, musisz, musisz wracać, stary, bo wiesz, dzieje się takie cuda tutaj teraz. Krucho się dzieje. Góral już rządzi od trzech lat. No. Stara, stara też zgarnia nagrody. To no w ogóle, Kara już zaczął nagrywać w garażu, od kiedy cię nie ma? W ogóle to teraz robią po dwa, po podcasty jedna osoba, wiesz, jak wkręcą, jakie lody. Trzeba tutaj coś zrobić porządek z tym wszystkim. Już skończyć ten monopol. Nie pójdziemy przez główną bramę, bo tam stoi cieć. Musimy skończyć przez płot. Na podwórko wyszedł miś i udawał Rambo. I udawałby do dziś, gdyby nie wpadł w Szambo. Niechże pani w końcu zgasi to przeklete radio Zaraz łeb i pęknie Ty bez bezbożniku A masz to Za grosz szacunku dla starszych